Serdecznie witam, mam na imię Filip, a to jest podcast nie tylko dla orów. jak co wtorek, jak, chciałem powiedzieć od 8 lat, nie jak, 8, jak co od 8 lat, tylko od 8 lat. Serdecznie witam Was porankowo dzisiaj. Otóż stwierdziłem sobie, że pójdę sobie pieszo do pracy. No, może nie do końca pieszo. No ten podcast, tak sobie pomyślałem, o nazwie... Jaką by to dać nazwę do podcastu? Bo to zawsze jest dość skomplikowany problem. Żeby wpadał w ucho, dobrze wyglądał, no i nie mówił za dużo o odcinku. Więc może miejskiej opowieści? Nie, bo sieci mi moja czcionka na stronie nie łapie. No pomyślę jeszcze nad tytułem na końcu. I witam Was serdecznie w podcaście Nie Tylko dla Orów. Słuchacie podcastu Nie Tylko dla Orów. Zatem idę sobie do pracy. No i postanowiłem iść dzisiaj pieszo, jak już wspomniałem. Ale muszę dojść do tramwaju kawałeczek. W mieście, w którym mieszkam, jest tramwaj. Są nawet dwie linie. Tak dziwnie zrobili, że te linie się nie łączą. Ktoś sobie wymyślił, że super. Chcesz przejechać z jednego punktu miasta do drugiego? To oczywiście możesz tramwajem. I chcesz potem przejechać na drugą stronę miasta? To musisz do tego tramwaju z jednego do drugiego przejść kolejne 15 minut co niniejszym robię w każdym razie mam trzy opcje dojścia do pracy mogę właśnie sobie dojść do tramwaju i potem jechać tramwajem 15 minut i 10 minut dojść mogę jechać rowerem, tak jak robię to prawie codziennie czy lato, czy zima, czy wiosna czy deszcz Dawidziński na rowerku popierdala no i trzecia możliwość, z której skorzystałem ostatni piątek to jest samochód Siadam sobie oto w samochód, pełen szczęśliwości, fajna muzyczka w radio, herbateczka i mówię, e, pół godzinki, 40 minut będę. Nic bardziej mylnego. Otóż półtorej godziny, półtorej godziny w mieście, w którym mieszkam, zajęło mi przemieszczenie się z punktu A. O, tu lubię chodzić tędy. Tu są takie tory kolejowe, które wjeżdżają pod park. Park jest największy na świecie, miejski. I tory kolejowe, czyli pociąg, jedzie sobie pod parkiem. W każdym razie siadam do samochodu, herbateczka, radyjko i mówię 40 minut max. Nic z tego, już wiecie, zajęło mi to półtorej godziny przejechanie 4,5 km. Bo jak jadę na rowerku, to mam licznik, mam taki komputerek mały. W starodawnym moim starodawnym rowerze Holenderskim. no i 4,5 km zajęło mi półtorej godziny szlag mnie trafił no bo człowiek myślał wsiądzie w samochód będzie w piątek wcześniej bo jest dużo roboty a tutaj 9.37 dopiero doszedł do pracy dojechał w zasadzie tak więc widzicie nie widzicie, no słyszycie, trzy różne metody i samochód najwolniejszy. Środki własnego, własnej komunikacji są najwolniejsze. W mieście, w którym mieszkam w ogóle jest taka opcja, że są autobusy oczywiście, teraz nas mija. Posłuchajcie. Tak, minął nas taki ładny dwupiętruskowy. Co może zdradzać, że żyje w jakimś kraju anglojęzycznym albo w Hongkongu na przykład. W Kongu też są e, dwupiętruskowie. W każdym razie, w każdym razie e, drogi w tym mieście, gdzie mieszkam, nie są. A może tytuł, na no, odcinek Miasto, gdzie mieszkam. Właśnie, część pierwsza dzisiaj. E, zatem drogi nie są za szerokie. W ogóle gehenna, powiem wam, w ogóle. Tak nie mam do końca pomysłu na ten podcast. Znaczy mam, ale mówię 20 minut otworzę się przed wami, co się ostatnio zdarzyło. Bo, bo jakoś tak w tym sezonie podcast autorski nie tylko dla oróż, mam ochotę trochę więcej wam pogadać w każdym razie drogi nie są za szerokie no ale zawsze jest jeden pas w jedną stronę, pas w drugą i jest tak zwana linia dla autobusów, ewentualnie taksówek no i rano wiadomo korki półtorej godziny człowiek jedzie, w zasadzie stoi nieważne na przykład czy jadę moim pięknym samochodem czy jadę na przykład małym smartem, czy jadę wielkim Mercedesem S-Class. Każdy w korku jest równy. Nieważne jaki masz samochód, każdy stoi, każdy musi poczekać na swoje światło. A w mieście, w którym mieszkam, te światła nie są za bardzo synchronizowane. Przemek Szczepaniuk, kolega mój sławetny, dawno, dawno temu mówił właśnie o komunikacji w tym mieście, więc jeśli chcecie, odeślę Was do odcinka Przemka, gdzieś pod, pod pod, pod podcastem jakieś linki załączę. W każdym razie jest jeden, jedna, jeden pas w tą, drugi pas w tą. No i jest tak zwana linia dla autobusów i taksówek. No i ta linia, wiadomo, rano zawsze jest busy. Autobusy, taksówki jeżdżą, a ludzie w tej jednym koreczku stają na tej jednej linii. No jest to okej, okay, bo ten, kto się ja komunikacją miejską jest uprzywilejowany, pojedzie szybciej. Ale problem z tym, że te autobusy właśnie nie jeżdżą za często. No i może jesteś w pracy minutkę wcześniej, ale co się nastoisz na przystanku, to się nastoisz na przystanku? Drogi kolego, droga koleżanko. Tak to jest, więc... No i te linie działają cały dzień. I, i te, te autobusowe, bo zamiast na przykład zwolnić na przykład od siódmej od do dziewiątej, kiedy wszyscy jedną do pracy, nie wolno tamtędy jeździć. Rozumiem autobusy, taksówki, ale później... Ludzie już nie jeżdżą do pracy, korki dalej zostają. Znaczy jeżdżą do pracy, ale już nie ma takiego natężenia. No i mogliby zwolnić na przykład, że te linie, tak jak mówiłem, od 7 do 9 i potem na przykład od 16 do 18 wszyscy wracają. W każdym razie, w każdym razie chcę Wam powiedzieć o tym, że jeżdżenie samochodem po mieście, w którym mieszkam, jest tragiczne. Tragiczne. Nie dosyć, jak już, wspomniałem, jak już Wam wspomniałem. Ciężko się jeździ, bo korki, ale większość ulic jest jednokierunkowa. I co gorsza, w Polsce można skręcać prawie w, na każdej ulicy w lewo. W lewo pokazuje lewą rękę. Wszędzie można skręcać w lewo, prawie w Polsce. No jeśli, wiadomo, jest ulica w lewo. A tutaj nie da rady. Tu jest na przykład skrzyżowanie i trzeba jechać prosto. Nie można skręcać ani w prawo, ani w lewo. Trzeba objechać pół miasta, żeby wrócić do tego punktu i na przykład mieć jakiś lewoskręt albo prawoskręt okej, okay, jeździłem po Amsterdamie samochodem parę razy, tam też większość ulic jest jednokierunkowa, tak samo jak w Nowym Jorku też jeździłem ale no można to sobie jakoś wycyklować, jak to się mówi że skręcę tu, skręcę tam, skręcę tu i nie zajmie mi to dużo czasu i zaraz nawrócę na następnej, następna jest jednokierunkowa w drugą stronę tutaj tego nie ma, tu się jedzie przez całe miasto wszystkie są jednokierunkowe i za cholerę nie można nawrócić jeśli chcesz jechać no nie wiem, no ciężko mi to powiedzieć po prostu no bo w podcaście nie wszystko da się pokazać w każdym razie bardzo, bardzo ciężko się jeździ w tym mieście gdzie mieszkam samochodem tak to wygląda nawijam już prawie 10 minut, nie wiem czy jest jakaś treść bo na pewno nie ma jakości idę sobie nagrywam sobie gadam sobie, a wysyłacie podcastu Integro dla jak co wtorek. E, jeśli dzisiaj wtorek, to jutro środa. Jeśli środa, to inny koncept. Paweł Durej na pewno coś wymyśli co dwa tygodnie. E, więc, więc tak to bywa. W ogóle słuchajcie o polskich podcastów. Wejdźcie na naszą stronę podstacja.com, tam znajdziecie wszystkie najlepsze polskie podcasty. Ale mówię naprawdę wszystkie. Bo są katalogi, gdzie nie ma wszystkich. Więc to jest oszukaństwo. Nie, do dupy. Nie, źle jeszcze raz. Słuchacie podcastu nie tylko dla orłów. Czasami muszę robić małe przerwy na 3-4 sekundy, bo mijają mnie piesi i patrząc, co ja robię z taką czarnym potworem w ręce, z gąbką. Mówię, o co chodzi? Gość idzie i nagrywa. Ale o co chodzi? O co chodzi? Powiem wam po przerwie. Gdybym miał iPhona, to słuchałbym podcastu nie tylko dla orłów. A że nie mam iPhone'a to też słucham podcastu nie tylko dla orłów. Jak co wtorek? Od 8 lat. A ja cóż, dzisiaj opowiadam Wam o mieście, w którym mieszkam. Może o komunikacji, o tym, że lubię chodzić, lubię jeździć rowerem, czy wiosna, czy lato, czy zima, czy deszcz, na rowerku sobie jeżdżę. No ale czasem muszą być takie podcasty troszeczkę luźne i mam wrażenie, że do końca roku zamkniemy się w takich podcastach e, mówionych, luźnych spotkamy się, a zróbmy podcast taki dwudzielny. Za tydzień będę wam mówił drugą część moich miejskich opowieści, a za trzy tygodnie spotkamy się z dziewczynami. Będą fantastyczne dziewczyny w podcaście. Już jestem z nimi umówiony. Już cieszą się, że będą nagrywały. Już mają wszystkie piosenki i bajki i wszystkie historie ustalone. Zatem... Już ja się cieszę, a co dopiero wy, jak usłyszycie ten podcast. No i mam obiecany wywiad. Mam obiecany wywiad ze mną. Tak. Więc wszystko będzie piękne. Wszystko będzie wspaniałe. Jak zawsze w podcastie nie tylko dla orów. No nie, no żartuję. Dzisiaj mam taki wtorkowy podcast. Jak już wspomniałem, to wtorek. Mam taką wtorkową małą euforię. Bo mikrofon. Bo słuchacze z drugiej strony. A w ogóle muszę wam powiedzieć... Muszę wam powiedzieć o tym, że mam słuchaczy, którzy zmienili stan skupienia. Ostatnio jakimiś czasy się dowiedziałem, że na przykład Piotr z Warszawy zmienił stan skupienia i ma żonę. Żona jest podobno piękna, sympatyczna i też słucha podcastów. Wszystkiego najlepszego Piotrze na nowej drodze życia. Pozdrawiam Michała, który komentuje na Facebooku. Pozdrawiam także Agnieszkę, która będzie kręciła zioło. Specjalnie dla nas mamy wykupiony Priorytet. Mamy. Mm, no wiecie, będziemy tymi dealerami. Więc pozdrawiam Agnieszkę. Bardzo, bardzo ciepło. Słuchajcie, podcastu nie tylko dla Orłów. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem.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 Dzisiaj w tym podcaście troszeczkę leciuśko marudzę, ale w następnym postaram się być bardziej pozytywny. Witam Was serdecznie, podcast nie laurów. No i o czym to mówiłem? A, że dwie linie tramwajowe, że tramwaje francuskie, że silniki schorzowa, um, No i... Plus taki, pomimo tego, że troszkę marudzę w tym odcineczku, jest taki, że tramwaje zawsze są uprzywilejowane. Że jak wjeżdżają na skrzyżowanie, zapala się tam im 3 sekundy wcześniej światełeczko. Kierowca, bombowca, tramwajowca naciska taki guzik. No i tramwaj, nieważne czy jest korek, czy nie, zawsze ma wolny przejazd. Więc tramwaj teoretycznie jest najszybszym najłatwiejszym środkiem transportu. Ale, jak, ale tak jak Wam powiedziałem, są tylko dwie linie. Ciężko no jakby planować swoją podróż no bo ten trawa jakby dojeżdża z takich miejsc troszeczkę sypialnianych do centrum i no i nie jeździ wszędzie, tak po prostu najłatwiej powiedzieć w każdym razie, w każdym razie ja sobie mykam, czy wiosna czy lato, czy słońce, czy deszcz mykam sobie moim rowerkiem przechodzę na drugą stronę bo tutaj idą, idzie dużo ludzi, a ja jakoś tak nie lubię jak mi patrzą na ręce od rana Chciałem Wam powiedzieć, że miasto, w którym mieszkam jest brzydkie. Jest szare, smutne, ponure. No, ale jest miastem, w którym przyszło mi żyć i jakoś tak do końca nie ma rudzę. Znalazłem kilka swoich fajnych kątów, znalazłem kilka fajnych swoich miejsc. Architektury w tym mieście nie ma żadnej. Absolutnie jest bezguście totalne. Ja, wiadomo, narcyz detalista, może nie detalista ale no nie chodzi mi o hurtownik detalista tylko chodzi mi o to, że, że lubię szczegóły lubię drobiazgi, lubię takie mm, przeciwieństwa mankamentu nie wiem jak to powiedzieć no, lubię takie momenty, gdzie fajnie się jakieś rzeczy komponują z sobą fajnie współgrają no bo fajnie to wszystko potem wygląda w mieście więc miasto, w którym mieszkam, naprawdę bez guściem wielkim jest. No ale cóż, przyszło mi tu żyć i nikt mnie do tego nie zmusza. Nikt mi nic nie każe. Robię to, co lubię. A ostatnio lubię żyć, lubię być. Jest coraz lepiej, chociaż było gorzej. Ten rok jest strasznie zagmatwany, strasznie dziwny, strasznie pokręcony, pocięty nawet by można powiedzieć ale o tym pewnie po nowym roku wszystko wam powiem, bo jakoś miałem plan powiedzieć, mówiłem wam na samym początku, miałem plan powiedzieć wam o moich zdrowotnych rzeczach o mieście, w którym mieszkam i o pracy w której pracuję, takie trzy podcasty sobie zaplanowałem, ale myślę, że przerwa świąteczna w mojej pracy pozwoli mi na ułożenie myśli na ułożenie też e, historii do tych podcastów, bo nie chciałbym do niej podejść tak jak teraz, że po prostu wyjmuję z kieszeni mikrofon i mówię. Chciałbym, żeby to było bardziej e, przemyślane. W każdym razie, w każdym razie miasto, w którym mieszkam, jak już wiecie, jest brudne e, tak wizualnie, nie to, że są śmieci, bo tutaj mam wrażenie, że dbają o to, żeby było ładnie, czysto, no i kolorowo, bo święta bo święta zapasem. od zaraz dzień po Halloweenie to jest takie pogańskie święto wszystkich świętych Los Dios des Muertes w Meksyku, w Hiszpanii gdzieś tam gdzieś byłem to zawsze celebrują to tak na wesoło a tutaj wiadomo ubierają się w jakieś pomarańczowe szaty, kołki osikowe na twarzy i różne inne rzeczy no jest to po prostu okazja do wypicia do spotkania się do bycia razem i do pójścia na groby? Nie, nie sądzę miasto, w którym mieszkam cmentarzy hmm wiecie, że nawet nie wiem, gdzie to jest jakiś cmentarz w mieście gdzie mieszkałem tych cmentarzy jest dużo cmentarze są, cmentarze są duże a tutaj naprawdę nie wiem gdzie mógłby być jakiś cmentarz w okolicy gdzie pracuję gdzie mieszkam gdzie dojeżdżam jest taki malutki cmentarz w mieście ale on ma chyba może z miliard lat i w zasadzie zrobili z niego parking więc więc tak to wygląda a ja cóż e, takim właśnie lekko jakieś dzieciory poranne do szkoły idą a ja cóż takim lekko nostalgiczno-cmentarnym chociaż, chociaż e, 1 listopada czyli listopada już przeminął, będę pomału kończył no i skończę też taką myślą że strasznie mi się podoba jak Polacy celebrują 11 listopada, czyli święto niepodległości bardzo mi się podobają ja, te spontaniczne marsze te spontaniczne spotkania, tłumy na ulicach z flagami i kochanie się społeczeństwa po prostu. To pokazuje jakim jesteśmy narodem wspaniałym, zjednoczonym i tak jak miasto, w którym mieszkam jest miastem, gdzie każda okazja jest warta wypicia. Tak kraj, w którym mieszkałem jest miejscem, prawie każda okazja jest okazją żeby się zjebać, napierdolić, powkurwiać i poubliżać człowiekowi, który myśli troszeczkę inaczej. Zatem e, tak mi się trochę wkurzyło na sam koniec. No bo kurde, ile można? No przecież ile można? Człowiek kiedyś z miasta, w którym mieszka, chciałby wrócić do miasta, w którym mieszkał. Do kraju nawet można powiedzieć, w którym mieszka, ale no kurde, no, no, no czasem mózg staje, jak mówił mój ojciec. No nie można, no nie można, no bo ile razy można to samo trenować, ile razy można to samo ćwiczyć, jak do gubków po prostu, ile razy można mówić to samo, więc tak troszeczkę przepraszam, że się w tym podcaście na sam koniec wniosłem. słuchacie podcasty nie tylko dla orów, słuchacie też szczygłów, które gdzieś na górze sobie ładnie szaleszczą. Zapraszam Was w takim razie na drugi odcinek, bo tak mi się dobrze gada, ale już postaram się nie marudzić w następnym odcinku, będę, no to był porszak. Więcej 11 Turbo. Postaram się w następnym odcinku już nie marudzić, ale dalej będę do Was mówił z wolnej ręki, czyli poranny podcast, nie tylko dla orów. Serdecznie zapraszam. To był Filip, a wysłuchajcie polskich podcastów. Wchodźcie na najlepszy, jedyny, najlepszy, w ogóle najcudowniejszy serwis dotyczący polskich podcastów podcast.pl i podstacje podstacja.com. Tam znajdziecie wszystko, czego szukacie propo polskich podcastów. To tyle i do usłyszenia za tydzień. Nie dla sokołów. Nie dla mew. Nie dla Wrubli, Nie dla wron. Nie dla wron. Dawid Filipczyński. Podcast tylko dla orłów.